Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit, z Polskiego Detroit. Oh my God! Zapraszam, Łukasz Witkowski. Witam serdecznie w kolejnej audycji Polski Detroit. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Dzisiaj między innymi usłyszycie rozmowę z panem Dominikiem Stecułą, pracownikiem Piast Institute. Będziemy rozmawiać o historii Instytutu, a przede wszystkim o programie Medicaid. Instytut Piast, oczywiście pomaga wszystkim chcącym wziąć udział w tym programie pomaga wypełnić aplikację, służy pomocą. No ale o tym za chwileczkę, a w drugiej części podcastu kolejny odcinek programu Moda na Warmię i Mazury. Zapraszam do słuchania. W dzisiejszej audycji goszczę pana Dominika Stecue z Instytutu Piasta. Dzień dobry, panie Dominiku. Dzień dobry, panie redaktorze. <śmiech> Może na początek <śmiech> kilka słów właśnie na temat Instytutu Piasta. Kiedy powstał? Czym się zajmuje? Gdzie się mieści? Piast Instytut powstał w 2003 roku. Założyły go dwie osoby. Dr Tadeusz Radziłowski i pani Virginia Skrzyniarz. Piast zajmuje się w sumie wieloma rzeczami, Agenda jest podzielona na dwie, dwie areny. arenę lokalną i ogólnokrajową. Jeśli chodzi o rzeczy lokalne, to staramy się pom pomagać Polakom w sprawach tak małych jak, nie wiem, problemy z, z spłaceniem rachunków, trudności w porozumiewaniu się w social security office i, i tego typu sprawy. Kiedyś prowadziliśmy lekcje ISL-u, niestety już nie mamy na to pieniędzy, ale właśnie staramy się... Pomagać, pomagać Polakom no jak możemy i prawda, potrzebujemy wolontariuszy, prawda, żeby te wszystkie rzeczy e, mogły mieć miejsce. No ale no jak już mówiłem, pomoc Polakom e, w czym tylko możemy i e, na arenie ogólnokrajowej e, głównie jesteśmy, staramy się być organizacją naukową, czyli różne publikacje, wykłady, e, Wymiany naukowe pomiędzy uczelniami w, w USA, w Kanadzie oraz w Polsce. Mamy serię wykładów Dekaban, bardzo prestiżowych zresztą. Jednym z gości był Zbigniew Brzeziński, jak niektórzy pamiętają, National Security Advisor prezydenta Cartera. Tak. Był też Aleks Storożyński, który jest dziennikarzem, historykiem. Wygrał nagrodę Pulitzera pisze dla New York Sun, więc staramy się jakby promować polską kulturę w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jesteśmy też Census Information Center, czyli jedyną w kraju, w sumie jedyną w Michigan organizacją tego typu, która ma dostęp do wszystkich rządowych danych na temat grup etnicznych, raz, tego typu rzeczy. I właśnie dysponujemy olbrzymią bazą danych na temat Polaków, różnych cech socjalnych, demograficznych, ekonomicznych polskiej populacji, więc staramy się wykorzystywać te, te informacje w sposób nie tylko naukowy, poprzez różnego rodzaju raporty i artykuły w prasie, ale też staramy się pomagać polskim biznesom. Na przykład e, udostępnialiśmy dane e, gazecie White Eagle, która głównie działa na, na, na wschodnim wybrzeżu, tam w okolicach Bostonu. E, e, pisaliśmy różne rzeczy dla, e, dla naszej naszafloryda.com. To jest taki portal e, Polaków na Florydzie. Więc e, staramy się, jak możemy, tylko e, udostępniać tych informacji. E, e, jeśli można, to za darmo. Jeżeli. E, jest to jakiś naprawdę wygórowany projekt, który wymaga dużo czasu, to, to niestety musimy, musimy e, e, czarżować, jak to się mówi. Pobierać małą opłatę, tak? Ma, małą opłatę, ale to, to, nie jest, to nie jest tak, abyśmy my się wzbogacili, tylko po prostu e, e, jak to się mówi, e, cost return, prawda? E, co jeszcze? No anti-defamation głównie. E, Doktor Radziłowski jest członkiem e, Polish American Jewish American Council, który działa z Washington DC. I to jest taka organizacja polsko-żydowska, która na, na skalę narodową, głównie amerykańską, walczy z za każdym razem, na przykład, gdy, gdy jakaś gazeta napisze Polish Datcams, prawda? Wszystkich nas to denerwuje, ta organizacja zawsze, zawsze pisze różne listy i stara się wpływać na redakcję różnych gazet, aby, aby nie, drukowa nie drukowały tego typu, tego typu no, po prostu zniekształcają historię. Więc staramy się działać tutaj no i też na, antenie, na arenie lokalnej, jeżeli jakiekolwiek gazety czy czy pojawi się jakiś artykuł w gazecie, czy, czy w telewizji, staramy się, staramy się działać. Chociażby I... Detroit News, prawda? Ostatnio... Tak, tak, ostatnio było, było, był, był artykuł w Detroit News. Parę razy ukazał się w New York Timesie też. Wiem, że publikowali sprostowanie doktora Radziłowskiego, więc, więc no staramy się... No... Prawda, jest to taka walka z wiatrakami, no, ale no, trzeba robić, co można, prawda? Dokładnie, dokładnie. Panie e... Dominiku, a, a jeszcze może słowo a propos tego sławnego billboardu, który przy autostradzie 75 swego czasu e, błyskał, tak. bo to był ruszający się ładny billboard. E, też Instytut Piasta finansował właśnie ten billboard. Może kilka słów tak, na ten tak. temat? E, no billboard, pomysł się pojawił, prawda? Chcieliśmy... Chcieliśmy zrobić coś, czego nikt wcześniej nie zrobił. Październik jest miesiącem Polaków, jest, zwany jest Polish Heritage Month. No i chcieliśmy, żeby zyskało to prawda, większy rozgłos niż, niż, niż ma w tej chwili, bo nie za, nie za wiele osób nawet zdaje sobie sprawę, że coś takiego istnieje, prawda? Jeżeli mamy Black, Black History Month, prawda, to każda telewizja wszystko o tym trąbi, tak, tak. A, a, a o nas nie za bardzo, więc chcieliśmy, chcieliśmy się pokazać. Udało nam się zebrać fundusze, no i staraliśmy się wybrać takie osoby, które są znane nie tylko Polakom, ale, ale i też Amerykanom. Więc no była to taka dosyć krótka akcja, bo trwała tylko miesiąc, ale. ale Fajnie, że ludzie zauważyli, no i, no i postaramy się coś, coś, coś więcej zrobić w, w tym roku. Panie Dominiku, jeszcze może a propos właśnie Instytutu Piasta, gdzie dokładnie można was znaleźć, jak z wami się skontaktować? Jesteśmy, znaczy biuro jest ulokowane w Antremiku naprzeciwko poczty na Kenef, to jest, a dokładny adres to 2926 Kenef, to jest tam na rogu Joseph Campo i, i, i Kenef właśnie. Można nasz też znaleźć na internecie www.piastinstitute.org. Strona dalej jest w budowie, ale, ale wszystkie informacje i e-maile, numer telefonu, wszystko tam można znaleźć. A propos numeru telefonu, żeby się do nas zadzwonić, wystarczy wykręcić 313-664-0321. Mieszkasz w Detroit? Szukasz ciekawych ludzi, miejsc, pomysłów? Chciałbyś poznać opinie innych? Masz ochotę podyskutować o rzeczywistości, która Cię otacza? forum.polskidetroit.com Jedyne forum dyskusyjne dla Polaków w Detroit. forum.polskidetroit.com Strona, którą musisz odwiedzić. Ostatnio w tygodniku Czas Polski ukazała się informacja właśnie pochodząca z Piast Instytut, że rząd amerykański zwrócił się o pomoc do Piast Instytut w rozpropagowaniu nowego programu. Może nie jest to nowy program na skalę narodową, ale, ale program, który może pomagać Polakom, nawet przebyw przebywającym nielegalnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Mówi o Medicaid. Może kilka słów na ten temat, może właśnie porozmawiajmy o Medicaid i o Piast Instytut. W jaki sposób Piasty Instytut może pomóc? Kto może liczyć na tą pomoc? Jak to wszystko będzie wyglądało? Oczywiście. Medicaid to jest program taki rządowy dla ludzi, którzy posiadają niski budżet domowy i nie mają ubezpieczenia zdrowotnego. I Piast otrzymał dotację od uh, Detroit Wayne County Health uh, Authority właśnie na, na propagowanie e, czterech programów w tej chwili. E, te programy e, głównie zwrócone są w chwili obecnej do, do kobiet w ciąży i do dzieci. Są to cztery programy My Child, Michigan Child, Healthy Kids, Plan First i Moms. Okej. Okay, Plan First e, to jest program, który e, pomaga e, planować rodziny, prawda? Więc jest to różnego rodzaju, e, różnego rodzaju counseling e, i e, można dostać e, różne leki w tym, e, w tym birth control, czyli e, prezerwatywy i tego, tego typu sprawy. Mm -hmm. e, reszta tych programów e, są programami związanymi e, z kobietami w ciąży i z dziećmi. Kto, kto się kwalifikuje? Kwalifikują się oczywiście obywatele amerykańscy, ale też imigranci. Co się tyczy ludzi bez papierów? Ludzie bez papierów mogą się, można próbować się zapisać, bo nie ma jakich, prawda, nie ma barier. Oni nie mówią, że ludzie bez papierów nie mogą się zapisać. Coś, coś dla każdego się znajdzie. Więc prosimy, aby wszyscy, prosimy, aby wszyscy prawda, nie krępowali się tym, że, że nie mają papierów, czy że, czy, czy, że nie wiedzą, czy, czy, czy się kwalifikują, czy nie, bo my też nie jesteśmy w stanie dokładnie wszystkim powiedzieć. Aplikacja trwa... 20-30 minut, można zadzwonić do nas, umówić się, przyjść i to wszystko jest na komputerze wypełniane i właśnie pod koniec tej aplikacji wyskakuje wiadomość, czy, czy dana osoba kwalifikuje się na jakikolwiek z tych programów, czy nie. Co się tyczy mężczyzn? W tej chwili nie, nie mamy możliwości zapisywania, zapisywania mężczyzn, ani też kobiet, które nie są w ciąży ale z tego względu, że otrzymaliśmy w ostatnich tygodniach masę telefonów, kontaktowaliśmy się właśnie z organizacją, która dała nam tą dotację, czyli Detroit Wayne County Health Authority i ktoś z tej organizacji ma do nas, ma do nas właśnie przyjść w przyszłym tygodniu i postaramy się, aby przynajmniej mieć możliwość zapisania wszystkich ludzi bez papierów na emergency care, bo istnieje taki program, który e, prawda, nie, nie, nie, nie daje możliwości e, e, ubezpieczenia zdrowotnego jako prawda, pełnego pakietu dla, dla ludzi e, nieposiadających papierów, ale posiada, jest, jest opcja, w której właśnie ludzie bez papierów mogą otrzymać e, pomoc e, w nagłych wypadkach, czyli jeżeli nie wiem, był wypadek samochodowy, czy, czy coś co się stało, oni pokryją koszty szpitala i, i, i, i wszystko z tym związane. Więc co do tego programu e, będziemy wiedzieli więcej w, w przyszłym tygodniu. E, co do reszty tych programów e, możemy zapisywać ludzi w każdej chwili, więc, więc proszę dzwonić, e, umawiać się. Jak też mówiłem, nie jesteśmy w stanie e, wszystkim powiedzieć czy, czy z góry, czy oni się kwalifikują, czy nie. Niektórym osobom oczywiście możemy powiedzieć, prawda, na, ze względu na wiek, czy, czy, czy, czy inne inne sprawy, czy, czy jakie mają szanse, ale tak naprawdę do końca nie wiemy, dopóki nie wypełnimy całej aplikacji, więc... A... Prosimy, prosimy dzwonić. Panie Dominiku, chyba warto wspomnieć o tym, że Piast Instytut nie jest agendą rządową, czyli w żaden sposób dane, które zostaną wprowadzone przez was, czy, czy pozyskane przez was, nawet od ludzi, który, którzy nie mają papierów, nie będą przeciwko nim wykorzystane, wykorzystane także tak, każdy tak, może przyjść, sprawdzić i nie będzie żadnych reperkusji, nie będzie jakichś przykrych niespodzianek, prawda? Oczywiście i, i... Staramy się umawiać tak ludzi, żeby prawda, nikt na siebie nie, nie wchodził, więc nie jest tak, że prawda, będzie wypełniony pokój ludźmi i ktoś coś usłyszy. Prawda? Nic, nic z takich rzeczy nie będzie miało miejsca. Więc wszystko jest robione prywatnie, po cichu w, w, u nas w biurze i, i naprawdę żadne z informacji nie są udostępniane nikomu poza tym tą jedną agencją, która e, udostępnia dane, to właśnie e, tę e, opiekę zdrowotną, więc e, ani immigration, ani nikt inny nie, nie jest o tym powiadamiany. Rozumiem. O wyniku spotkania z następnego tygodnia najprawdopodobniej dowiemy się albo z czasu polskiego, albo informacja będzie rozumiem umieszczona na waszej stronie internetowej. Tak, tak, tak. I postaramy się zawsze, zawsze różnego rodzaju informacje wywieszamy w oknie, więc jeżeli ktoś by przechodził, e, mamy tam różne, e, różne plakaty i, i, i nasze newsy, więc wszystko, e, albo zawsze można zadzwonić, więc e, e, wszystko, postaramy się, żeby wiadomość dotarła do, do opinii publicznej. Czyli jeszcze raz www.piastinstytut.org i numer Or telefonu, jeśli pan mógłby przypomnieć? 313 664 0321. Oczywiście te informacje znajdą się jeszcze na stronie www.polskidetroit.com. Panie Dominiku, bardzo dziękuję za pański czas, za wszystkie informacje, no i za rozmowę przede wszystkim. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję. Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki www.polskiedetroit.com A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka programu Moda na Warmię i Mazury. Programu przede wszystkim dla tych, którzy wyjeżdżają do Polski i może tydzień lub dwa tygodnie będą siedzieć w domu, będą mieli troszkę więcej wolnego czasu i szukają pomysłu jak zagospodarować ten czas, gdzie pojechać, co zobaczyć. Moda na warmię i Mazury. Witam Państwa Ewa Damaracka. Szantę słyszymy we wszystkich miasteczkach odwiedzanych przez żeglarzy. Ale chyba najgłośniej rozbrzmiewać będą w najbliższy weekend na XVI Festiwalu Piosenki żeglarskiej i Morskiej w Giżycku. Słoneczko piękne już na niebie, do ładujemy skrzynek Co takiego jest w tych szantach, że chce się ich słuchać, gdy się przebywa nad jeziorami, mówi przedstawiciel piosenki żeglarskiej na Warmii i mazurach. Sławek Dłoniak, zespołu Wodny Patrol z Olsztyna. To jest bardzo prosta piosenka, przede wszystkim, traktująca życiu marynarzy, o ich przygodach, o sztormach, o sztilach. I ta piosenka i dla młodego, i dla starego żeglarza jest bardzo przyjazna. No fajnie się jej słucha po prostu. Myślę, że to przyciąga ludzi. Spokój na imprezach przede wszystkim. Wszyscy się bawią bardzo, bardzo sympatycznie, tańczą pod sceną i słuchają. A czy Wodny Patrol, oprócz tego, że śpiewa szanty i piosenkę żeglarską, to pływa? Wodny Patrol, muszę powiedzieć, ma swój jacht nawet, który nazywa się Wyśpiewana, <głos> dlatego, że śpiewając przez parę lat odkładaliśmy skrzętnie pieniądze, za które wybudowaliśmy tą łódkę. No i muszę z przykrością stwierdzić, że przez ten sezon żeglarski i piosenkarski nie mamy czasu nawet wsiąść na swój własny jacht. Więc dopiero jesienią? <głos> Więc dopiero jesienią, a chyba w październiku. <głos> śmieją się z nas w porcie już, że my przyjeżdżamy tylko, wodujemy w maju i wyciągamy we wrześniu. No chociaż, jeżeli wyskrobimy jeden, chociaż dwa dni, żeby na sobotę, na niedzielę zajechać, to staramy się się jednak troszeczkę tej wody posmakować z tej drugiej strony. W pływaniu jesteśmy typowymi turystami. Każdy z nas ma patent żeglarski. Muszę się nawet pochwalić, że pływałem po Bałtyku przez dwa lata, także liznałem tego żeglarstwa bardziej fachowego i jest super, jest super. Fajnie się pływa. Smak żeglowania Pomorzu zna bardzo dobrze Krystyna hojnowska liskiewicz jaktowy kapitan żeglugi Wielkiej, inżynier budowy okrętów, pierwsza kobieta, która płynęła świat w samotnym rejsie w 1976 roku. Pani Krystyna jest mocno związana z Mazurami, a konkretnie z Ostrudą. Jako dziewczynka mieszkała tam z rodzicami przez 8 lat po wojnie. Tam też uczęszczała na swój pierwszy kurs żeglarski. Z funduszy samorządów znawiono jej książkę z 1979 roku, w której żeglarka opisywała swój samotny rejs. Ostruda uczyniła ją swoją honorową obywatelką. Tu mieszkali długo moi rodzice, natomiast ja mieszkałam bardzo krótko. Wyjechałam bardzo szybko z Ostrudy i przyjeżdżałam jedynie jako córka do rodziców. Ja bardzo lubię Ostrudę, dlatego że Ostruda była dla mnie. Takim absolutnym odpoczynkiem po koszmarze wojny i powstania warszawskiego. I jak ja tutaj przyjechałam to się okazało, że tak, że tu jest pięknie, jest słonecznie, są zielone lasy, jest wspaniałe jezioro, nikt nie strzela. Są moje oboje rodzice, a reszta to nie miała znaczenia. Jak długo trwał pani samotny rejs dookoła świata? Dwa lata. Ja opisuję ten rejs, ja to opisałam w ciągu pół półrocza po ukończeniu rejsu, dlatego, że doszłam do wniosku, że mam jakieś doświadczenia, jakieś przemyślenia i że chciałabym się nim podzielić i przede wszystkim z żeglarzami i ludźmi, którzy nie żeglują, a może byli ciekawi jak to było, bo to była przy okazji no, bardzo ładna wycieczka, bo taka jest prawda turystyczna, bo ja widziałam wiele takich rzeczy, które... Obawiam się, że nawet i w tej chwili mogą być dla wielu osób egzotyczne, a poza tym wydawało mi się, że ponieważ ja wybrałam się w tą podróż za społeczne pieniądze, bo pieniądze państwowe, to coś się temu społeczeństwu ode mnie należy. Chociażby to, żeby sobie przeczytali jak to było. Teraz książka zapewne posłuży młodemu pokoleniu żeglarzy zdobywającemu umiejętności w tym samym ostrudzkim Klubie, co Wielka Żeglarka. Krystyna Hojnowska Liskiewicz co roku otwiera tam regaty swojego imienia. A teraz proponuję Państwu nieco antyczne klimaty. Kto zagląda do antykwariatów, wie, że są pełne historii. Jeżeli mi się zdarzy gdziekolwiek być w Polsce i to niekoniecznie w dużym mieście, zaraz po obejrzeniu tego, co proponuje rynek, bo to z reguły te atrakcje są gdzieś przy rynku, szukam antykwariatu zawsze lokalnego, małego i tam właśnie tam są dla mnie naj, naj, po prostu najciekawsze rzeczy w antykwariacie. Bardzo rozmaicające, ciekawsze niż muzea, szczerze mówiąc. Właśnie takie zbieraniny różne. W starych nutach babuni, pan przechował się ten. Proponuję dziś odwiedzenie jednej z takich galerii, którą na Starym Mieście w Olsztynie prowadzi Pani Beata Rychta. Dzień dobry. Mogę w czymś pomóc? Paterki. To jest ciekawostka, bo to jest taki angielski zestaw taki do jajeczek. Mosiąc srebrzony staruszek w takiej secesyjnej formie. Są to antyki z naszego regionu, z terenu Warmii i Mazur. Są to stare zegary, stare grafiki, litografie, stara biżuteria z okresu międzywojennego. Stare meble. Najstarsze mam brosze, takie dziewiętnastowieczne z 1850-60 roku. W moim sklepie szukają też nie tylko prywatni ludzie pewnych rzeczy, które chcą mieć u siebie w domu, ale również muzea. Ostatnio z Gizbarka Warmińskiego przyjeżdżają, poszukują pojedynczych jakichś elementów, gdzie mogą wzbogacić swoje muzeum. Także jeżeli mówimy o muzealnych rzeczach, ja wszystkim to powtarzam, że mogą przychodzić nie tylko na zakupy, mogą przychodzić, żeby pokazywać dzieciom, jak wygląda stare, na przykład stare żelazko z wkładem specjalnym, czyli to żelazko na duszę, jak wyglądają stare aparaty, jak wyglądają stare rolnetki. U Pani, w odróżnieniu od muzeum, wszystkie eksponaty można dotykać. Można dotykać, oczywiście, można spróbować. I, i nie kasują biletów. <śmiech> to jest tyle oglądaczy. Rzadko kiedy sobie mogę coś pozwolić i właśnie same brzuty, sumie ja uważam, że powinno, że powinno się blety kasować, bo jest tyle ciekawych <laughs> rzeczy, a właśnie, a nie zostawia się grusika. Zachęcam Państwa do odwiedzania galerii z antykami. Te w miastach Warmii i Mazur barwnie prezentują przede wszystkim historię naszego regionu. I co ważne, kawałeczki tej historii z takich miejsc możemy zabierać do domu. W audycji to już wszystko. Więcej o Warmii i Mazurach dowiedzą się Państwo na stronie www.modanamazury.pl redagowanej przez nasz zespół. A dziś za uwagę dziękuję już Ewa Damaracka. Moda na Warnie i Mazury. No dobrze, to chyba już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, życzę miłego nadchodzącego tygodnia, żeby nie było za gorąco, ale żeby też nie padało, no bo lato w tym roku jakieś takie Niezbyt, niezbyt. No nic, do następnej niedzieli. Trzymajcie się, na razie, hej.